Hertz wystąpił na VI Kongresie Syjonistycznym. Został wrogo przyjęty przez dominujący na kongresie rabiniczny talmudyzm rosyjskiego hazarstwa. Wreszcie zrozumiał wtedy, że poniósł porażkę. Jeszcze pojechał do Londynu, gdzie sieć sprawiła, że rząd brytyjski zaproponował doktorowi Herzlowi terytorium przesiedleńcze w afrykańskiej Ugandzie. Za przyjęciem Ugandy jako nowej ojczyzny głosowało 295 delegatów, Spośród nich 175 było przeciwnych, a byli to wysłannicy wschodniego rabinatu. Uganda oznaczała ruinę ich planów. Geograficznie była czymś z wyprawy na księżyc. Rzucali się przed nim na posadzkę w tradycyjnym geście żałoby po umarłych przodkach i pozburzonej świątyni. Jakaś hazarka nazwała zdrajcą Hercla i zerwała z podium mównicy mapę Ugandy. W gruzach legła jego konstrukcja programowa Nowego Eksodusu, który miał zapewnić spokój i bezpieczeństwo, w cudzysłowie, okrutnie prześladowanym Żydom rosyjskim, gdy tymczasem oni to odrzucili. Hertz zamierzał eksportować z Rosji miliony tamtejszych Żydów, ratując ich przed prześladowaniami, bo o Żydów zachodnich nie martwił się. Wszak byli idealnie wyemancypowani już od dawna czyli trzęśli zachodnimi gojami. Lamenat Max Nordau, w nawiasie prawdziwe nazwisko Southfeld. Tak postrzegał prawdziwą emancypację Żydów jej etapy. Herz i jego kongres sionistyczny. Zaproponowanie Ugandy przez Anglię. Wojna światowa konferencja pokojowa, na której za pomocą Anglii utworzona zostanie wolna żydowska Palestyna. Nordał znał tę kolejność etapów, bo sam w tym tkwił w ostatniej dekadzie XIX wieku. Napisał bestseller pod tytułem Degeneracja. Ukazał tam nieuniknioną degenerację i upadek Zachodu, głównie na skutek korupcji. Po śmierci Herzla Ofensywę przeciwko propozycji Ugandy podjął Haim Weizmann, tym razem nowoczesny, pragmatyczny przywódca syjonistów. Podczas VII Kongresu, w nawiasie 1905 rok, pomysł kolonizacji Ugandy upadł oficjalnie na jego wniosek. Od tego momentu syjonizm stał się głównym orężem rabinicznego wschodniego talmudyzmu. Ale los mas żydowskich był syjonistom obojętny. Żydzi zachodni pozostawali w opozycji do syjonizmu, niezależnie od wyboru miejsca przyszłej ojczyzny. Chcieli pozostać na swoich miejscach. Kasta Hazarów rosyjskich, udając Żydów, chciała się oddzielić od prześladowców, prześladowców w cudzysłowie, ale nie wędrówką do Ugandy. A co z Żydami palestyńskimi? Okazuje się, że byli oni za wyjazdem do Ugandy. Zostali za to potępieni jako zdrajcy przez zjudaizowanych hazarów rosyjskich, rzekomych Żydów. W 1945 roku, kiedy powrót do ziemi obiecanej stał się międzynarodowym dylematem, organizacja sionistyczna pisała o Żydach palestyńskich. Cytat. Ich zapał do Ugandy wiąże się ze śmiertelną nienawiścią do Palestyny. Młodzież wychowana w szkołach Alians Izraelite w ośrodkach komun pierwszych kolonii żydowskich odrzuca Palestynę jako ziemię trupów i grobów, jako kraj malarii i chorób oczu, jako kraj niszczący swych mieszkańców. Opozycja co do Ugandy wychodzi jedynie z spoza Palestyny. W samym kraju Syjonu wszyscy są przeciwko syjonizmowi. Od 1903 roku nie miały już znaczenia pragnienia pospólstwa żydowskiego. Doktor Witzman stwierdził z oburzeniem, że rząd brytyjski zobowiązał się do uznania rosyjskich talmudystów, w nawiasie, w domyślenie Żydów udających Żydów, za rząd ogólnożydowski. Miało to tragiczne skutki. Dało początek nieszczęściom XX wieku. Rok 1903 okazał się dla Zachodu tak złowieszczy, jak potem 1914 i 1938 z rokiem 1917 pośrodku. Obok syjonizmu już istniał komunizm Marksa i jego kompanów. Jego marksizm, wyłożony w manifestie Komunistycznym, miał swoje źródło w dokumentach iluminatów Weishaupta. Jeszcze bardziej wierny iluminizmowi był Bakunin, który w sporze z Marksem i jego pierwszą międzynarodówką w nawiasie 1862 rok założył swoją Allianz social Democratic. Jego program jak wykazała Nesta Webster, słynna znawczyni masonerii i tajnych związków, był esencją iluminizmu. W 1862 roku Maurice Jolie opublikował książkę atakującą Napoleona III za korupcję i zniszczenie systemu społecznego. W 1868 roku Niemiec Goethe powtórzył w podobny sposób atak na żydowskie kierownictwo rewolucji. W 1869 rojalista katolik Gourinu de Mousseau, podjął taki sam temat. W tymże roku słynny Bakunin opublikował swoją polemikę przeciw Żydom. Wszystkie te prace łączył jeden autorski cel. Wykazanie, że luminizm i jego bękart komunizm zgodnie dążą do zniszczenia wszelkich legalnych rządów, religii i narodowości, do wprowadzenia idealnego despotyzmu. Już w 1848 roku równie słynny Tukiewiel nazwał to krócej i dosadniej konfiskatą wolności. Przy Tukowiel mamy odnośnik. Szartukowiel. 1805-1859 Francuski historyk, polityk, minister spraw zagranicznych. Klasyk współczesnego liberalizmu, prekursor metod analizy procesów społecznych i politycznych. Koniec odnośnika. Dokumenty Żyda Weisshaupta, przejęte w sposób cudowny, bo w rezultacie uderzenia jego posłańca głosiły dokładnie to samo. zniszczenia religii, narodów, państw, własności prywatnej, królów i książąt. Były o sto lat wcześniejsze od protokołów, będących tylko ich wierną kopią. Publikacje Jolie, Demosausza, Gutszego i Bakunina zamykają ówczesny cykl literatury o żydowskiej konspiracji przeciwko cywilizacji Gojów. Dopiero w 1905 roku wznawia ten temat książka profesora Sergiusza Nilusa, pracownika Wydziału Religii Obcych w Moskwie. Egzemplarz znajduje się w londyńskim British Museum z datą 10 sierpnia 1906 roku. Książka nigdy nie została przetłumaczona w całości. Jeden jej rozdział przetłumaczono na angielski i to dopiero w 1920 roku. I dopiero wtedy wybuchła Wielka Burza Medialna, choć oryginał ukazał się w 1905 roku. Ten jeden rozdział ukazał się w Anglii i Ameryce pod tytułem Protokoły Mędrców Syjonu. Nie wiadomo do dziś, czy tak dokładnie brzmiał tytuł tego rozdziału, czy pochodził od tłumacza. Nie istnieją żadne dowody na to, że był to protokół, tajnej konferencji żydowskich mędrców obradujących na pierwszej konferencji sionistycznej. To zresztą mało prawdopodobne. Obradowano tam na temat strategii organizowania syjonizmu jako ruchu na rzecz budowania nowej ojczyzny Żydów. Podane tu fakty dowodzą, że protokoły nie były nagłą eksplozją nienawiści genialnych konspiratorów żydowskich do świata gojów, strategią ich zniewolenia. Nie wnosiły do tej strategii nic nowego, co już wcześniej iluminaci oraz autorzy, w nawiasie czy autor, włoskiej filii iluminatów, tak zwanej włoskiej wenty, której przewodził tajemniczy włoski książę. Zaledwie odpryskiem od tej strategii był program Bakunina. Postulował zniszczenie wszelkich form państwowości, zdolnej przekształcić zrewoltowane państwo, w despotyzm jeszcze gorszy niż przed rewolucją. Bakunin został odstawiony na boczny tor XIX-wiecznej konspiracji i w końcu zmarł w osamotnieniu tylko dlatego, że demaskował ją jako konspirację żydowską, co wyłożył m.in. w swojej książce pod tytułem Polemika przeciw Żydom. Odtąd rewolucję światową zaczął firmować manifest komunistyczny Marksa. Okazało się, że Marks szedł wiernie za programem Iluminatów. Oni postulowali zniszczenie wielkich posiadłości ziemskich w ramach niszczenia elit kierowniczych państw i narodów, a Marks pisał o konieczności zniesienia własności prywatnej, natychmiast dodając, że nie chodzi tu o odebranie wszystkim wszystkiego, tylko o odebranie własności ziemi. Jako utajniony Iluminat wiedział, że dopóty nie uda się rozbić struktur tradycyjnego hierarchicznego państwa narodowego, dopóki nie odbierze się narodowi, nie tylko książędom, ich ziemi. Kiedy protokoły ukazały się w wersji angielskiej, żydostwo podjęło zaciekłą kampanię dyskredytacji nie ich treści, tylko autorstwa. Ostateczny cel programów mędrców Syjonu okazał się tożsamy z dokumentami Weishaupta, nie mogli więc wchodzić w polemikę z treścią protokołów. Cały ogień skierowali w stronę autorstwa protokołów. Orzekli, iż jest to fałszywka, falsyfikat, a nie streszczenie konferencji mędrców. Musieli odwrócić uwagę od zainteresowania czytelników treścią, na zainteresowanie autorstwem. Dziś nazywa się ten manewr rzuceniem pospólstwu tematu zastępczego swoistej zasłony dymnej. Dissarelli i Bakunin otwarcie potwierdzali żydowskie przywództwo konspiracji. Żydzi w 1913 roku posunęli się nawet do wyprodukowania fałszywki o podobnej treści, oskarżając jezuitów o zawiązanie konspiracji. Ci jednak ze spokojną wyniosłością temu zaprzeczyli i jezuicki wątek o spreparowaniu protokołów zmarł śmiercią naturalną ale rok 1920 był już rokiem innej epoki. Żydowska rewolucja w Rosji z 1917 roku miała już trzy lata, odsłaniając po pierwsze swój sadystyczny amok skierowany dokładnie przeciw wrogom Weishaupta i jego programowi, zagłada dynastii carskiej, rzeź królów oraz duchowieństwa, tym razem czytelnicy protokołów mogli stwierdzić, że oto spełnia się ostatni punkt programu Weishaupta, a protokoły są tego potwierdzeniem na gruncie trzech światowych rewolucji – angielskiej, francuskiej i teraz rosyjskiej. Zmasowany atak na protokoły był kontynuacją wcześniejszych ataków na demaskatorów iluminackiego sprawstwa rewolucji francuskiej, głównie na biskupa Baruela, autora jego trzytomowej pracy powstałej z autopsji, niemalże reportażu z tej apokalipsy. W istocie zmasowany atak na protokoły był pośrednim potwierdzeniem prawdziwości ich treści. Fakt konspiracji został potwierdzony od dawna przez wybitne autorytety, poczynając od Edmunda Burke, Jerzego Waszyngtona, w nawiasie Masona, Aleksandra Hamiltona, a kończąc na Bakuninie i wielu innych. Konspiracja, w cudzysłowie konspiracja, zdążyła już zamordować czterech prezydentów USA. Potem przyjdzie kolej 1963 na prezydenta Kennedy'ego. W jaki sposób rosyjski egzemplarz dostał się do Anglii? Pytanie wiąże się z losem tych, którzy promowali prawdy protokołów. Dostarczyło go dwóch angielskich korespondentów w Moskwie. Jednym z nich był Wiktor Mardens z The Morning Post, specjalista od spraw rosyjskich, który wiele przeżył w czasach żydohazarskiego terroru i padł jego ofiarą wkrótce po wykonaniu zadania, po przetłumaczeniu całego egzemplarza protokołów znajdującego się w British muzeum. Londyński Times z 8 maja 1920 roku pisał, cytat, Pożądanym jest dokonanie bezstronnego dochodzenia w sprawie tych domniemanych dokumentów i ich historii. Czyż powinniśmy odrzucić całą tą historię bez badania i zdać tak ważną książkę na żer spekulacji? Koniec cytatu. The Morning Post Najstarszy, prestiżowy dziennik angielski poświęcił tej sprawie 23 artykuły, wzywając do zbadania dokumentów. Nalegał na to również Lord Sydenham, wielki autorytet tamtych czasów. Pisał w The Spectator 27 sierpnia 1921 roku. Cytat. Oczywiście. Najważniejszą sprawą jest odkrycie źródła, z którego Nilus zdobył protokoły. Nie jest możliwym, aby wszyscy Rosjanie znający Nilusa i jego pracę zostali wymordowani przez bolszewików. Jego książka nie została przetłumaczona, a to dałoby jakieś pojęcie o tym człowieku. Co najbardziej uderza w protokołach? Otóż wiedza szczególnego rodzaju, obejmująca szeroki zakres zagadnień. Jeśli istnieje klucz do rozwiązania zagadki, należy go szukać w tej niesamowitej wiedzy, która pozwoliła na wysnucie proroctw już dzisiaj dosłownie spełnionych. W Ameryce Henry Ford oświadczył, że jak dotąd protokoły doskonale odzwierciedliły sytuację światową i nadal ją odzwierciedlają i zainicjował cykl artykułów w swojej gazecie, Dermon, Independent, które rozeszły się w ilości 1,5 miliona egzemplarzy. Koniec cytatu. Jak wiemy, w 1920 roku Henry Ford wydał tę publikację w zbiorze pod tytułem Międzynarodowy Żyd. Wkrótce potem żydostwo rozpętało przeciwko niemu taką nagonkę, włącznie z groźbą bojkotu zakupu nowego modelu jego samochodu, że Ford był zmuszony uroczyście odwołać swoje oszczerstwa. Oszczerstwa w cudzysłowie. Zajadłe ataki poszły także na wydawcę Timesa. Dwa lata po serialu artykułów w sprawie protokołów wydawca został uznany za niepoczytalnego przez anonimowego lekarza i to wystarczyło. Przemocą odsunięto go od kierowania dziennikiem. Następnie Times musiał opublikować artykuł stwierdzający, że protokoły są plagiatem książki Maurice Joliego. Właściciel The Morning Post stał się obiektem fanatycznych ataków i pomówień. W końcu nie wytrzymał tego i sprzedał gazetę, która wkrótce przestała wychodzić. Takie były pierwsze ofiary protokołów mędrców Syjonu. Rozpoczynające początek trwającej ponad 100 lat kampanii przeciwko wszystkim wydawcom protokołów, ich czytelnikom, zwolennikom, propagatorom. Podczas rewolucji hazarskiej w Rosji wszystkie dostępne egzemplarze zostały zniszczone, a za nielegalne posiadanie egzemplarza groziła śmierć z paragrafu przeciwko antysemityzmowi, uchwalonemu po zwycięstwie hazarów. Powtórzyło się to po II Żydowskiej Wojnie Światowej. Zwycięskie żydostwo w USA i Wielkiej Brytanii zmusiło okupowaną połówkę III Rzeszy do wydania ustawy przeciwko antysemityzmowi dokładnie wzorem ustawy bolszewickiej w okupowanej Rosji. Rit podaje, że w 1955 roku skonfiskowano zakład drukarzowi w Monachium za to, że wykonał reprodukcję protokołów. Była to w istocie owa konfiskata wolności, zdefiniowana lapidarną przenośnią wiek przedtem przez Tokuela. W Anglii władze zabroniły czasowo rozprowadzania właśnie wydanych protokołów, ale krucjata przeciwko nim była tak gwałtowna, że wkrótce żaden wydawca i tak nie odważyłby się ich nawet dotknąć. Pozwólmy sobie na dygresję. Czytelnicy wielokroć zachęcali mnie do wydania protokołów. Odpowiadałem, że mam własne prace do wydania, a w nich często powoływałem się na fragmenty protokołów. Podczas spotkań autorskich w Nowym Jorku czytelnicy dostarczyli mi egzemplarz dość unikatowego wydania protokołów z 1920 roku i na nich opieram swoje cytaty. Przechodzimy do niesamowitej profetyczności protokołów. Autor okazał się prawdziwym prorokiem, bo m.in. zapowiedział w nich metodologię wojny z prasą niezależną. Cytat Z pomocą prasy zdobędziemy władzę i wpływy, sami pozostając w cieniu. W polityce głównym warunkiem powodzenia jest zachowanie tajemnicy przedsięwzięcia. Musimy zmusić rządy do podjęcia akcji zgodnej z naszym dalekosiężnym planem gdy dojrzewa on do realizacji, przedstawiając go jako wyraz opinii publicznej, którą skrycie urobimy za pomocą tak zwanej potężnej siły, prasy, która poza nielicznymi wyjątkami jest wyłącznie w naszych rękach. Z prasą załatwimy się w następujący sposób. Okiełznamy ją i będziemy ją krótko trzymać w karbach. Podobnie uczynimy ze wszystkimi drukarniami, Jaki bowiem sens byłby w powstrzymaniu ataków prasy, gdybyśmy mieli być narażeni na pamflety i książki? Nikt bezkarnie nie będzie śmiał podnieść palca na aureolę niemomylności naszej władzy. Każdą publikację będziemy mogli zatrzymać pod pretekstem, że niesłusznie i bezpodstawnie podburza umysły ludu. Tymi metodami rozprawiania się z prasą zapewnimy sobie zwycięstwo nad przeciwnikami pozbawionymi środków przekazu, jakie mogliby wykorzystać dla ogłoszenia swoich poglądów. Tak więc przyznawali już w protokołach, że prasę mają w garści. Jak jest obecnie? E, szkoda gadać. Trzeba mocno podkreślić konieczność ich walki z krytykowaniem żydowskiej konspiracji. Zapobieganie nieuzasadnionemu podburzaniu umysłów. Współcześnie, zwłaszcza na gruncie okupowanej Polski, realizatorzy programu protokołów dodają jeszcze inny argument. Pisanie o żydowskim terrorze negatywnie wpływa na wizerunek Polski w społeczności międzynarodowej. Douglas Reed słusznie stwierdza, iż niesamowita wiedza protokołów. Nie mogła zrodzić się w umyśle samego Weisenhaupta, jego kamratów. Podobnie jak wiedza protokołów, nie mogła opierać się tylko na czasach im współczesnych. Musiały powstać znacznie wcześniej. Oczywistym jest, że cechująca je niesamowita wiedza musiała wypływać z doświadczeń całych epok i jest to fundamentalna rekapitulacja pra źródeł tej niesamowitej wiedzy a zwłaszcza jej proroczego wizjonerstwa przenikającego pancerz całych dziesięcioleci przyszłych konspiracji żydowskich. Hazarska dominacja w mediach dawała i daje opłakane skutki, zwłaszcza w medialnej wojnie z krytyką ludobójczej eksterminacji narodu palestyńskiego po najeździe Hazarów. W dalszych fragmentach przywołamy przykłady tych ludobójczych praktyk nie tylko w pierwszych latach najazdu na Palestynę, lecz całkiem współcześnie. Milczenie świata, milczenie świata w cudzysłowie, jest owocem hazarskiej okupacji władz wszystkich rządów, międzynarodowych organizacji oraz ich mediów. Koniec rozdziału drugiego. Rozdział trzeci zatytułowany jest Państwo Izrael to bękart protokołów.